Niewłaściwe stanowisko, to niektórzy mogą myśleć, że automatycznie Pana stanowisko a propos sztuki również jest niewłaściwe. Myślę, że to jest dosyć duże niebezpieczeństwo. Bardzo dziękuję. Wszystko będzie myślał żeby... ja myślane. Ja chciałem powiedzieć, że chciałem powiedzieć, że tramwaj przejechał. Chciałem powiedzieć, że źle Pani to odczytała. To jest tekst o sytuacji naszego kraju Pogły. To jest tekst o słabości naszego państwa. To jest tekst, w którym te sprawy pozornie nie mające nic wspólnego gdzieś się łączą. To jest tekst o tym, że szanujemy dziennikarską tajemnicę, ale nie możemy jako obywatele dojść, kto ma rację, kto złamał procedury, że nie możemy zrozumieć, dlaczego prokuratura, która jest niezależna, nie ma wspólnego zdania z Ministrem Sprawiedliwości. To jest wszystko o tym, co jest słabością naszego państwa. A to, że tutaj w pewnym momencie dostaliśmy sygnał, że zostaniemy pozbawieni ochrony, to jest również słabość państwa, bo samorząd to jest państwo. I tyle. I nie ma tu żadnych ani podtekstów, ani gloryfikowania jednych, ani kadzenia drugich. To jest po prostu o tym że powinniśmy się o to zgodnie z Konstytucją cały czas upominać. Dzień dobry Państwu. W imieniu Fundacji może podkreślić taką jedną sprawę. Za 25 lat odzyskanie niepodległości. W 89 roku odzyskaliśmy niepodległości, niepodległość. Walczyliśmy z cenzurą. A teraz się okazuje, że musimy walczyć z drugą cenzurą. Czyli jedna cenzura socjalistyczna została zastąpiona cenzurą katolicką. No to jest niedopuszczalne. Ja jako człowiek sztuki się z tym nie zgadzam. Jeżeli chcę iść na sztukę, która o, ja mnie podlega, to widzę. Jeżeli nie chcę, to nie chcę. Druga strona powinna robić tak samo. Dziękuję. Może się po prostu na chwilę zagabiliśmy. Tak. w zeszłym roku na Placu Wolności co tydzień odbywały się debaty nikt nie przychodził nikt nie był zainteresowany było po 30 osób i myślę, że a y, rozmawialiśmy o tym, o czym się rozmawiamy i myślę, że to jest, to jest taki sygnał, że być może trzeba dostać łomak żeby zrozumieć, że można dostać łomak, prawda, i żeby się ruszyć Szanowni Państwo ja tutaj trafiłem trochę przypadkowo, ponieważ wybrałem się do sali teatralnej na 17, żeby zobaczyć Golgotę Piknik, ale nikogo tam nie było. Przeczytałem ogłoszenie, że o 17 będzie pokaz. Byłem sam. Także widziałem z programu pana redaktora Rzekowskiego, że odbędzie się spotkanie, przyszedłem tutaj i teraz jeśli chodzi o list. Ja oczywiście ten list podpisałem, czyli jestem jednym z dziewięciu tysięcy Może już dziesięciu Albo jeszcze więcej I wypowiadali się tu przedstawiciele różnych ruchów, organizacji Pan mówił o wykluczonych, ale w jakiś sposób to my wszyscy też jesteśmy wykluczeni z Poznania, których się nie dostrzega w ogóle były różnego rodzaju my poznaniacy, prawo do miasta ale to jest wszystko jakieś takie nie wiem, rozłazi się gdzieś i właściwie obywatele, którzy 10% poznaniaków, którzy głosowali na my poznaniaków gdzieś, gdzieś to się wszystko zaprzepaściło ja nie chcę tutaj głosić żadnych kasów politycznych bo nie reprezentuję nikogo ale oczywiście jeśli będzie można zrobić coś z tą listą to myślę, że warto byłoby pomyśleć o jakimś ruchu obywatelskim w Poznaniu, żeby wszyscy mogli wyrażać swoje zdanie tak, żeby władze zaczęły się z wami Dziękuję. Dzień dobry, widzę, korporacja Akademii ja jeszcze raz. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Ja bym rozumiał formułę tego spotkania, dobór prelegentów, jeżeli by to był wykład monograficzny, czyli generalnie już biorąc przedstawiciela jednej strony, ale jeżeli to jest dyskusja i w założeniu mówimy o dialogu i o dialogiczności, o komunikowaniu się po to, żebyśmy się wywerali jako społeczeństwo, no to brakuje mi tutaj głosu adwersarzy, czyli pytanie, Dlaczego nie, nie, nie ma tutaj przedstawicieli, czy zostali w ogóle zaproszeni przedstawiciele stowarzyszeń, które składały zawiadomienia do prokuratury na policję, czyli na przykład przykładowo przedstawiciela stowarzyszenia Krucata Orżeńcowa, przedstawiciela stowarzyszenia e, e, ośrodka informacji o sektach i zagrożeniach e, duchowych. E, w tej to jest jakby gra do jednej bramki dla mnie, tak? Znaczy ja dziękuję, że mogę zabrać głos, ale wśród prelegentów nie widzę dyskusji prawdziwej, to znaczy jeżeli mamy tutaj w czasie dyskusji dać wyraz swoim przekonaniom i w pewnym sensie wyrazić emocje, czy przekonania obu stron to one powinny być wyrażone, bo w tej chwili mam takie przekonanie, to jest, myślę, dział wielu katolików, że tam prawdę się o wykluczonych, to państwo o wykluczonych, to wykluczeni czują się właśnie katolicy, to znaczy zarówno finansowo nie mamy szans na dotacje na <toddź> finansowe, Kobieta, kobieta jest wywołana z pracy naruszenie noszenie krzyżyka. Jeżeli ja też zostałem z moją pracodawcą byłem, usłyszałem, usłyszałem że nie, żadam, nie wiesz tego do siebie, że zostałem, że zostałem być katolikiem, no to jest coś na rzeczy, tak? Więc jeśli chodzi wykluczonych, to wydaje się, że w tej dyskusji społecznej, w tych wszystkich sprawach, które tu miały miejsce, te osoby, które tam protestowały, protestowały też dlatego, że czuły się wykluczone. Moje pytanie do organizatorów. Dlaczego wśród prelegentów nie ma adwersarzy, nie ma drugiej strony? Spróbujemy się dowiedzieć, ale może zwrócę uwagę na jedno, że to nie jest tajne spotkanie, nie jest biletowane, nie były rozsyłane zaproszenia żadne. To jest publiczne spotkanie w publicznym miejscu. Każdy, kto chciał, mógł przyjść i nawet ja na przykład trochę się obawiałem, kto przyjdzie. Ale się okazało, że niektórzy się wykluczyli. I to jest jakiś problem. Pan Chodziozka. Dzień dobry Państwu. Uwielbiam Poznaniaków i Polaków. Ale chcę powiedzieć Wam jedno i idę w Musi przyjść czas oświecenia i szacunek człowieka do człowieka. A wiecie z czym to jest związane? Z geniuszem Platonem. Wiecie co ma napisane, nad, co miał napisane nad uczelnią? A ja mam to na... Przypisane u siebie nad wejściem do domu jak nie znasz geometrii i 1, 2, 3, 4 do 9 i 0 to nie wchodź do tego pomieszczenia i to jest wszystko musimy, musimy się nauczyć siebie szanować miały być twardania, były zadane szanowny pan był y, zarzut, że nie ma drugiej strony. Jest druga strona, ja reprezentuję m.in. Archidiecezję Poznańską, Mikołaj w rozmowie radca prawny. Y, Brawo, y, witamy Pana. Y, y, y, y, y, y, nie miałem okazji y, akurat w tej sprawie, to znaczy w sprawie odwołania spektaklu działać, bo sprawa skończyła się na etapie administracyjnym, właśnie to znaczy z powodu bezpieczeństwa. Y, to nie jest nic dobrego. Ja nie podzielam e, tych wszystkich argumentów, które mówią, że z powodu bezpieczeństwa należałoby odwoływać jakieś imprezy. E, no to jest e, tworzenie pewnych precedensów, które są e, niedobre dla, e, dla wszystkich. Ale mam takie pytanie do Państwa, ale do Pana redaktora Żakowskiego. Czy mogę wziąć państwu Marynarkę? Jak na Kościół, nie będzie. Mogę wziąć państwa Marynarkę? I na tym polega trochę problem z kościołem w Polsce. Daj mi swoją marynarkę, ale od mojej marc. Proszę za pienięć. Dał mi panie tak, żeby, na, mogę ja to Oczywiście, To trochę jest nie Pan podatka. Panie jutro ją zaniosę do Muzeum Archidiecezji Poznańskiej. Będzie tam jako y, bardzo cenne trofeum. Obok strojów komiska i tych rzeczy? Uuu, przeszedłem do historii. Ale słowo bana, bo ja wpadnę do tego muzeum. Żeby pana tego nie wyrzucił z pracy. Jeszcze to może jakoś uło... proszę y, Państwa. Y, w formie pan redaktor Żakowski oczywiście marynarkę prezentuje. Bardzo mi miło z tego powodu. Tak, fajki pan weźmie, ale. Nie mogą być fajki. być fajki, to jest jasne. Ale mam do państwa inne pytanie, w szczególności do tych z państwa, którzy chcieli organizować ten spektakl. Otóż ja się zastanawiam, czy bylibyście z państwa skłonni, żeby zainstalizować taki spektakl, który by się nazywał na przykład Piknik Auschwitz. No, Dlaczego? Dlaczego? Następnego Pana Parylanty. Pewnie nie. Pewnie nie. I możecie Państwo dzisiaj mówić, że byście to zrobili. Ale założę się, że byście tego nie zrobili. Nie zrobilibyście tego dlatego, że są świętości, które dla każdego z Państwa są na tyle cenne, żebyście ich nie naruszali, prawda? I jeżeli mówimy o dobru wspólnym, o tym, że jesteśmy Rzeczpospolitą, czyli Republiką, to znaczy, że jesteśmy wspólnotą, a wspólnota przestrzega również pewnych granic pewnych granic, wolność ma, ma pewne granice właśnie dlatego, że jesteśmy wspólnotą. Gdybyśmy nie byli wspólnotą, to wszyscy byśmy mogli robić to, co się komu żywnie podoba. Wtedy mielibyście pełną wolność. Ale jesteśmy wspólnotą, a skoro jesteśmy wspólnotą, to nie obrażamy polokaustu. Notabene są w Europie kraje, w których za kłamstwo święcińskie autorzy, no, y Kontrowersyjny pewnie, ale trafiają za krawki, przykład Austrii De i i Więc pewnych rzeczy robić nie wolno i pytanie jest o to, jak Państwo traktujecie wolność, czy wolność również ogranicza, wasze prawo do wkraczania w sferę innych świętości, których być może nie podzielacie, ale które dla innych są cenne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, proszę. A, Naprawdę poświęciłem barnarkę, żeby nie było. Przyszedł człowiek z kościoła i zabrał. Zaczynałem ładny barnark. Proszę. Ale, to Państwo, ja mam 5 lat. No, to jedno pytanie do pana radcy, zanim pan wyjdzie, bo chciałem zapytać o no to, na jakiej płaszczyźnie pana zanim spotyka się go w załśni. zaoczni? Myślę, że to jest ważne pytanie, żebyśmy tu ustawili. O czym my to mówimy? Ej, już powiem, jaki jest punkt widzenia na ten temat. Już uważam, że Auschwitz jest e, miejscem świętym. E, tam zginęli ludzie różnych narodowości, ale przede wszystkim Żydzi, dlatego że zginęło tam na najwięcej. Bo to jest dla Żydów miejsce święte, nietykalne. Tego nie wolno prostu... Jaki był no. powód tego, że oni zginęli w no, Auschwitz? Powód był straszliwy. Była nienawiść na tle rasowym, na tle religijnym. No. Holokaust jest na nim Na tlerasowym, no generalnie teleralni na tlerasowym. Tle. Tle tak, pan. na, tle tak, na, tle, na tle Ale niech pan sam dostanie. Proszę siadać. No to pana, na to za darmakę to z godzinka się należy moim zdaniem. Proszę pana, ale ja jeszcze mam do pana z Arzibio jedną uwagę. Pan zdaje się pominął e, wysłuchanie tego pana, który... Panu powinien rozjaśnić ideę spektaklu go pikni. Wtedy nie zadawałby Pan tego pytania, które Pan zadał. Miałem, miałem okazję zapoznać się z tym spektaklem. E, czytałem scenariusz, widziałem fragmenty tego przedstawienia. To jest rzecz wrażliwości. Uważam, że są ludzie, nie mówię tu o jednostce zbiorowości, o która ma prawo poczuć się tym dotknąć. Dlatego Też. ma pan prawo na to nie pójść Proszę. Przemysław Czartycki. Przywołuję obywateli do porządku. Proszę. Przemysław, Czartyński. Przemysław, Czartyński. Przemysław Czartyński. Pozwolę sobie nawiązać do pytania, które Pan Przewodnicząca zadał, bo wydaje mi się, że ono jest po prostu tutaj kluczowe i fundamentalne. A mianowicie, państwo pytanie buduje fałszywą symetrię pomiędzy czymś takim jak Golgota Piknik, a czymś takim jak Piknik Auschwitz. Dlaczego? Dlatego, że gdyby ktoś w Polsce chciał urządzić spektakl tak zatytułowany Piknik Auschwitz i wówczas rozmaite instancje kultury oraz my, przedstawiciele rządu bądź miasta, na terenie którego taki spektakl miałby się odbył, zwróciłyby się z pytaniem do Jerozolimy, do naczelnego rabina Jerozolimy. Z pytaniem o to, czy wolno nam ten spektakl urządzić. I wówczas Żydzi by odpowiedzieli nie. Przyślemy do Was Żydów uzbrojonych w Fejspole. Robimy tam taką zadynę, że popamiętacie nas aż do końca świata, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa to wtedy i tylko wtedy mógłby Pan ustawić te dwie rzeczy jako symetryczne, W przeciwnym wypadku <klucza> mamy do czynienia ze spektaklem Gorboda który jasny, tutaj ma Pan rację, uderza swoim tytułem w religię dominującą, a więc religię stowarzyszoną w tym kraju ze z władzą. W związku z tym władza powinna być dużo mniej wyczulona na akty krytyczne i teksty krytyczne względem siebie niż na teksty krytyczne względem rozmaitych mniejszości, tego bowiem wymaga chrześcijaństwo. Poziomie, y, ogólnika, czyli w poziomie ogólnych północy na różne punkty widzenia, ale ja się zastanawiam, czy gdyby ktoś chciał, przepraszam, ja proszę, proszę, ja chcę zadać Panu, którzy postawili... Niech walczą, niech walczą. Problem jest następujący. Czy dla Pana nie ma takiej świętości, której naruszenie by spowodowało, że poszedłby się Pan porażony, co więcej, poszedł Pan do adwokata po drogi. Chyba, są różne świętości, bo to też ktoś pańską matkę na przykład chciał obrażać. to nie jest kwestia tego, czy akurat mówimy o religii. Mówimy o tym, że są, ja nie mówię tutaj nawet o własnym pogodzie, tylko mówię o tym, co ustawodawca polski przewidział. Czyż granice wolności słowa są określone i określone są dla wszystkich w taki sam sposób. Ja mówię tutaj przede wszystkim o prawie karnym, który jest złym narzędziem ochrony, ale jednak jest. Jest przestępstwo zniesławienia, znieważenia, jest przestępstwo obrazu uczuć religijnych, na do nienawiści. Jednak pewnych rzeczy nie wolno robić. Tak samo, gdyby ktoś obraził Państwą matkę, z pewnością popełniłby przestępstwo. Tak samo, gdyby ktoś nawoływał do nienawiści na tle rakstokrupa, to byłby przestępstwo. I co z tego, że on mógłby uważać, że na tym polega wolność słowa, że on Niestety, właśnie wspólnota powoduje, że nakładamy na siebie pewne ograniczenia i mówimy tak, ponieważ każdy ma pewne formy wrażliwości, to wyrzucamy pewne poglądy skrajne właśnie po to, żeby zachować wspólnotę, pewien środek, którym się nie obrażamy. Proszę. Tak, proszę, proszę Pana proszę, że ale wydaje się, że ci dwaj w są bardzo atrakcyjni. Proszę. Pan, proszę mi wybaczyć to, co powiem, ale nie chciałbym, aby pan był w sądzie moim obrońcą. Dlatego, że od samego początku swojej wypowiedzi miesza pan pojęcia i wartości z różnych poziomów. Zacznijmy od samego początku. Gdzie w tym spektaklu jest jakiekolwiek zdanie, jakikolwiek akcent, który obraża imiennie Pana albo Pańską matkę? Oczywiście. Właśnie. Tylko, że ten przykład jest niegodny prawnika. Dlatego, że prawnik nie może posługiwać się czymś, co odstaje od rzeczywistości. To jest pierwsza sprawa. Druga. Jak Pan pojmuje katolicy, Mam wrażenie, że tu tkwi jakiś bardzo istotny problem, a mianowicie katolicy w tym kraju, ja uważam siebie za chrześcijanina, nie za katolika. Katolicy w tym kraju sądzą, że wszyscy inni są zagrożeni treściami nieobyczajnymi, albo przynajmniej treściami przez nich uważanymi za nieobyczajne, czyli wy uważacie nas za dzieci. Sądzicie, że zostaniemy zdemoralizowani, zepsuci, jeżeli obejrzymy jakiś film, czy czytamy jakąś książkę, albo obejrzymy jakiś sektor kreaturalny? Tymczasem, czasem, jeśli wrócić do chrześcijaństwa to jedno podstawowe zdanie, które Pan, jako prawnik, jako chrześcijanin powinien sobie zadać, brzmi zupełnie inaczej. Czy ktokolwiek, kto wyszedłby po obejrzeniu tego spektaklu, byłby człowiekiem gorszym? To jest jedyne pytanie, które macie Państwo prawo zadać. Czy on byłby człowiekiem zdolnym do tego, by pod wpływem owego spektaklu zaatakować kogoś, odebrać komuś jakieś wartości? Czy też wręcz przeciwnie, po wyjściu z tego spektaklu, myślimy sobie, Boże drodzy, Jesteśmy tak bardzo zadufani w swojej wierze, że tak naprawdę zapomnieliśmy o tym, co to znaczy wierzyć w Chrystusa. Musimy zredefiniować swoją wiarę. To jest istotna treść tego spektaklu. Ty... Państwu krękność należy przed przedostawę Czartyńską.